Niestety, tym razem przegrałeś, lecz może następnym razem pójdzie ci lepiej. Podejdź do mnie po raz drugi, aby powtórzyć zadanie.